odstaję, wyjście to tę tą deskę na razie na bok bo to za bardzo sprażnuje, uwaga teraz powinno być lepiej albo nawet jeszcze, żeby było jak najbliżej krawędzi, wtedy będzie mniej sprażnować o, teraz lepiej, nie? Dziękuję bardzo Patryk. Proszę bardzo. Dobra, wiesz co, Patryk, ja to szybko przejadę to. Uświęcał, że odpowiada za tym, że mamy mało czasu nie. Uwaga, odrysowujemy. Chodźcie, teraz to musimy okay. mieć musimy na całą długość. jedno na drugie. No tak, wiesz, co tą linię? Bo i tak nie będziemy ciąć po tej stronie. Tak? To sądzę, że To